No i chyba nadszedł ten czas, kiedy już normalne polskie Detroit, czyli jestem w swoim żywiole, będę mówił o Detroit, będę mówił o tym, co się dzieje, tak samo jak i o Ameryce, tak samo jak i o życiu w tym naprawdę wspaniałym kraju. Przede wszystkim no też chciałem Was, tych wszystkich, którzy słuchają mojego podcastu, tych wszystkich, którzy nie zostawili mnie w tym trudnym okresie, który mam nadzieję jest już za mną. Chciałbym Was wszystkich prosić o to, jeśli są sprawy, są tematy, które chcielibyście, bym poruszył w moim podcaście. Macie jakieś pytania na temat Detroit, macie pytania na temat życia w Ameryce, czy czegokolwiek związanego z Ameryką. Nie wiecie, jak to naprawdę tutaj wygląda, to oczywiście serdecznie Was proszę o to, żebyście pisali do mnie e-maile czy nawet na Twitterze zadawali pytania, ale jednak no e-maile zawsze pozostawiają tam w moim komputerze jakiś taki bardziej trwały ślad i zawsze mogę sobie je zapisać i za jakiś czas wrócić do tych pytań i odpowiedzieć. Także bardzo Was proszę, cokolwiek związanego z Detroit, cokolwiek związanego z Ameryką chcecie wiedzieć, piszcie do mnie polski polskidetroitmałpka.gmail.com a na sam początek może kilka słów na temat naprawdę fajnej wizyty w Detroit. Ponad rok temu pan prezydent Lech Wałęsa był w Detroit, Miałam okazję go poznać, Miałam okazję uścisnąć jego dłoń. Mam też zdjęcie z panem prezydentem. Bardzo znany, wiadomo, człowiek nie tylko w Polsce, ale Amerykanie też bardzo go kochają, chyba po tym pamiętnym wystąpieniu w kongresie, kiedy kilkakrotnie otrzymywał owacje na stojąco od zgromadzonych osób. Wałęsa zawsze przyjeżdża do Detroit, kiedy coś ma jakieś spotkania związane, czy to ze swoją prezydenturą, czy też z jakimiś innymi sprawami, no ale tutaj akurat w tym dwa tygodnie temu był w Detroit w związku ze spotkaniem z panem Sergio Marchione czyli szefem korporacji teraz Fiat Chrysler no i oczywiście Lech Wałęsa był w fabryce zresztą dzięki uprzejmości Tygodnika Polskiego będziecie mogli zobaczyć na stronie polskidetroit.com kilka zdjęć z tego wydarzenia m.in zdjęcie prezydenta pozującego z najnowszym modelem Jeepa. No i oczywiście jak to Lech Wałęsa zabłysnął humorem E, spytał jednego z szefów Związku Zawodowego Placówki Siódmej e, właśnie Chryslera, czy Sergio Marchione jest dobrym szefem e, nie czekał na odpowiedź tylko powiedział, jeśli nie jest dobrym bossem, pozostanę z Wami i będziemy strajkować. Typowy dla, Le dla Lecha Wałęsy ale naprawdę, uwierzcie mi, Wałęsa jest kochany w Ameryce, no a myślę, że Polacy też e, wiele mu zawdzięczają. A propos, jeśli już jesteśmy przy samochodach, General Motors planuje otworzyć w 2012 roku 600 dealerships, czyli 600 salonów sprzedaży samochodów na terenie Chin. Trudno w to uwierzyć. Swego czasu bardzo dużo salonów samochodowych, sieci, sprzedaży samochodów nie tylko GM, ale, ale też innych marek było w Stanach Zamykanych. Teraz GM otwiera 600 takich salonów. Niesamowita sprawa, no ale jednak bardzo, bardzo dobrze te samochody sprzedają się w Chinach. I zresztą jedna tutaj z lokalnych gazet w Detroit, Detroit Free Press, nawet pokazała mapkę jak ma wyglądać rozłożenie tych wszystkich salonów właśnie w Chinach. Ciekawa sprawa, na pewno bardzo dobra dla miasta Detroit, no smutne jest tylko to, że najprawdopodobniej te samochody nie będą produkowane w Stanach, tylko w Chinach na chiński rynek. No ale skoro już jesteśmy przy jakichś takich rzeczach związanych z Detroit, mówiłem o dobrych rzeczach i nadal będę mówił o dobrych rzeczach, jedna z firm, z Toronto kupiła ostatnio Penobscot Building, jeden z najładniejszych budynków w Detroit. Firma, której właścicielem nie jest Dan Gilbert. Dlaczego w ogóle mówię o Danie Gilbercie? Niezbyt często on gościł w moim podcaście. Nie, no oczywiście nie jako gość, osoba, z którą miałem możliwość porozmawiać, ale osoba, o której opowiadałem. Dan Gilbert, multimilioner, właściciel wielu, wielu różnych firm, między innymi bardzo znanej firmy udzielającej kredytów mieszkaniowych, firmy, która swego czasu miała siedzibę w Livonii, w Michigan, czyli na przedmieściach Detroit, ale później pan, pan Dan Gilbert przeniósł główną siedzibę do downtown Detroit no i wtedy w cudzysłowie poszedł na zakupy i zaczął wykupować wiele, wiele budynków właśnie w centrum Detroit. Wszyscy oczywiście bardzo się cieszą, bo jeśli chodzi o rewitalizację tego miasta, to pan Dan Gilbert ma już dużo osiągnięć i rzeczywiście razem z włodarzami miejskimi dużo dobrego robi dla miasta, wykupuje stare budynki, re, przeprowadza renowacje, przeprowadza swoich pracowników, swoich firm do miasta, także naprawdę dużo Detroit temu panu zawdzięcza, no, ale miałem mówić o Penebscott Building, firma Triple Properties, czyli firma, która jest już właścicielem Silverdome w Paniak, na przedmieściach Detroit, Silverdome, wielka hala, swego czasu grali tam Detroit Lions, swego czasu w latach, na początku lat 90. podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej grała tam grupa D właśnie na Mistrzostwach Świata. Teraz ta hala Trochę podupadła, miała być burzona, no ale firma Triple Properties kupiła ją za niezbyt duże pieniądze. No i tak samo za niezbyt duże pieniądze kupiła Penobscot Building za 5 milionów dolarów. Myślę, że za taki drapacz chmur z taką histerią 5 milionów dolarów to jest bardzo dobra cena. Wiadomo, że no, duża część tego budynku jest bardzo zdewastowana, ale mimo to... Cena 5 milionów jest bardzo atrakcyjna, tym bardziej, że wychodzi to około 10 dolarów za stopę kwadratową. Także Detroit się zmienia, miasto, samo downtown przechodzi jakąś taką transformację. Mimo tego, że tak naprawdę miasto jest w wielkich opałach finansowych, burmistrz David Bing, jego administracja, jego ludzie powiedzieli, że 2,5 tysiąca miejsc pracy zostanie zlikwidowanych. Prywatyzacja niektórych serwisów, które do tej pory świadczyło miasto, przyniesie około 250 milionów dolarów oszczędności. Nie mówiłem tego wcześniej w podcaście no ze względu na to, że no troszeczkę mnie nie było, ale miasto naprawdę stoi na krawędzi i jeśli duże i drastyczne zmiany nie zostaną zaprowadzone, to już niedługo miasto zbankrutuje. Spytacie oczywiście, jak to możliwe, że miasto może zbankrutować. Wygląda to w ten sposób, że stan miasto, stan Michigan powołuje menadżera zarządzającego miastem. Już nieraz miało to miejsce czy w Hamtremig, czy w Paniak, czy w innych miastach. I taki menadżer działa jako Rada Miasta, jako burmistrz, jako no, wszystkie ciała, które, które w jakiś tam sposób są związane z podejmowaniem decyzji w mieście. na no, Przede wszystkim przygląda się bardzo blisko na finanse miasta i wtedy no, już nie ma niestety, powiem to kolokwialnie, przeproś, rzeczywiście drastyczne zmiany, także jeśli miasto za, w przeciągu kilku następnych miesięcy nie zmieni diametralnie sposobu wydawania pieniędzy, zarządzania pieniędzmi, no niestety będzie groziła miastu wizja takiego menadżera, który naprawdę o niczym innym nie myśl, tylko o tym, żeby te pieniądze i ten, te finanse, ten budżet na odpowiedni tor sprowadzić. Także trzymam kciuki za włodarzy Detroit, a przede wszystkim za mieszkańców miasta Detroit, żeby uniknęli czegoś takiego. Ale wracając jeszcze do starych mieszkańców i do starych włodarzy miasta Detroit, mój ulubiony burmistrz czy detroicki, oczywiście kłamie Kilpatrick, Pojawił się ostatnio w mieście, chodził po różnych kościołach, wygłaszał swoje powiedzmy to odczyty na, temat, na, tematy, na tematy różne. Ludzie nadal go kochają, mimo tego, że jest przestępcą, mimo tego, że został skazany na więzienie, mimo tego, że toczy się przeciwko niemu śledztwo federalne i zresztą rząd federalny próbował pójść z kłamim Kilpatrickiem na ugodę. I wiele, wiele zarzutów po prostu, jak to się mówi po polsku, odrzucić, może nie odrzucić, ale anulować w zamian za to, że kłamie Kilpatrick podda się dobrowolnej, piętnastoletniej karze więzienia. Oczywiście prawnicy Kłamiego powiedzieli, że nie ma mowy, że Kłami jest niewinny i żadnych ugód nie będzie także federalni będą z całą suwrowością ścigali Kilpatrika. ja uważam, że ten człowiek kilka rzeczy na pewno dobrze zrobił dla miasta i na pewno niektórzy ludzie mogą go kochać, ale jednak to jest człowiek, który więcej złego wyrządził miastu i naprawdę miasto będące na kolanach będące w wielkich opałach było jeszcze przez tego człowieka E, sprowadzane na jeszcze gorsze tory nie, i, i, i... Teraz sytuację, którą mamy w Detroit, to jest w doskonałej części wina, właśnie kłamiego Kilpatrika. W ogóle kłamie Kilpatrick. Napisał niedawno książkę. Okazało się, że wszystkie dochody z tej książki powinny trafić do sędziego. Sędzia powinien już te pieniądze jakoś tam rozdysponowywać. W związku właśnie ze wszystkimi zarzutami skierowanymi przeciwko kłamiemu, była lekka przepychanka właśnie związana z tymi pieniędzmi. Oczywiście to się jeszcze nie skończyło, będę Was informował jak to wygląda, no, ale sytuacja jeśli chodzi o Kilpatricka, jego rodzinę i zwolenników Kilpatricka w Detroit no, nie jest jeszcze jasna. Ja uważam, że kłamie Kilpatrick nawet jakby poszedł na 10 czy 15 lat do więzienia to po wyjściu z więzienia nadal będzie związany z Detroit tu jest jego rodzina, tu jest jego matka była senator, tu jest jego ojciec, który też robił karierę w tym mieście, jego cała rodzina, tu są jego przyjaciele tu są ludzie, którzy dawali mu pieniądze mimo tego, że wiedzieli, że jest przestępcą także myślę, że ten człowiek nadal będzie z miastem Detroit związany no dobrze, Occupy Detroit tak nie pomyliłem się nie mówię Occupy Wall Street, tylko mówię Occupy Detroit. Ten ruch miał oczywiście też swoich wyzwolenników i u nas w mieście młodych, gniewnych, niezadowolonych. Swego czasu na Grand Circus Park ci ludzie mieli swój obóz, tam wyrażali swoje niezadowolenie. Teraz. Znaleźli swój nowy dom na, w południowym Detroit. 12 tysięczny, może powinienem powiedzieć inaczej, dwupiętrowy budynek, 12 tysięcy stóp kwadratowych. To właśnie ich teraz dom. Tam będą prowadzić pewne warsztaty, tam będą wyrażać swoją niechęć. Tam będą przekonywać ludzi do swoich racji no jedyne co mogę powiedzieć na temat tej grupy która tak naprawdę nawet nie chce nazywać się grupą czy organizacją to to że tak naprawdę dużo ludzi z bardzo dobrych dzielnic jest zaangażowanych w ten ruch właśnie w okupaj Detroit są ludzie z Detroit ale przede wszystkim to są ludzie powiedzmy z lepszych dzielnic nawet takich jak Gross Point 20-30 latkowie niezadowoleni z obecnego ekonomicznego i politycznego systemu, który, który uważają zawiódł ich generację, ich, ich ludzi im podobnym. No nie wiem, ja jakoś nie jestem za bardzo przekonany, wiedząc, że ludzie, którzy okupują Detroit i nazywają się Occupy Detroit, jadą wieczorem do swoich domów na przedmieścia i, i nie mają problemów takich, jak na przykład ludzie w samym Detroit. No ale to moje zdanie. No dobrze, co jeszcze? A, teraz może tak troszeczkę bardziej rozrywkowo. Taniec z gwiazdami kolejna 97 edycja w telewizji amerykańskiej, no oczywiście z 97 to przesadzam, ale tam już nie wiem, która jest. Gwiazdy takiego samego pokroju jak gwiazdy w polskiej telewizji, czyli B albo nawet lista C gwiazd, no ale nie o tym chcę mówić, chcę powiedzieć, że ostatnio muzyka Motown była motywem przewodnim właśnie tańca z gwiazdami, no i oczywiście Smokey Robinson, Martin z którą miałem okazję poznać, którą gościłem, nie wiem, czy pamiętacie w podcaście Polskie Detroit. Y, y, bardzo dużo właśnie takich starych, dobrych y, kawałków z Motown. Także oglądając to na, na ABC... E, łezka w się kręci e, i, i no, jest to muzyka, która naprawdę e, cały czas gdzieś tam mi w uszach gra, także jeśli kiedykolwiek będziecie mieli możliwość znalezienia gdzieś w Empiku czy w jakimś innym Barnes and Nobles e, płyt z muzyką Motown czy na iTunes, to serdecznie polecam. No Ja niestety w podcaście nie mogę tej muzyki grać, ale, ale serdecznie Was zapraszam wszystkich do tego, żebyście kiedyś pochylili się nad płytą właśnie z muzyką, z motą. No dobrze, co jeszcze? A, no najważniejsze, zapomniałem, znaczy zapomniałem, w sumie to nie miałam nawet okazji o tym mówić, ale Euro 2012 zbliża się wielkimi krokami I tak jak mówiłem już chyba w październiku czy, czy, czy we wrześniu w polskim Detroit jestem wolontariuszem, oficjalnym wolontariuszem z ramienia UEFA na Euro 2012. Podczas pięciu spotkań na Warszawskim Stadionie Narodowym będę wolontariuszem, będę miał ładne ubranko UEFA, ładne buciki UEFA, ładny identyfikator UEFA i przecudowny uśmiech na mojej twarzy. Będę wszystkich witał, będę zadowolony i będę szerzył miłość do naszej ukochanej ojczyzny. Będę sprawiał, że wszyscy goście odwiedzający Euro 2012 będą chcieli do naszego kraju wrócić i zostawiać tutaj swoje pieniądze. A fajnie to zabrzmiało? Chyba fajnie. Byłem przekonujący? Chyba nie do końca. No ale generalnie właśnie to będę robił. Jestem bardzo szczęśliwy. Byłem w hali w arenie Ursynów, jak sama nazwa wskazuje na warszawskim Ursynowie na takim spotkaniu, treningu, wprowadzeniu, właśnie jeśli chodzi o wolontariat. Oczywiście bardzo dużo moich znajomych nie ma zielonego pojęcia, co to jest wolontariat i mówią, jesteś niespełna rozumu, powiedzmy w cudzysłowie, będąc wolontariuszem, skoro nie dostajesz żadnych pieniędzy. No, kochani, wolontariat nie na tym polega, żeby zarabiać pieniądze. Gdybym nie miał ochoty za darmo, uśmiechać się do kibiców na Euro 2012 to bym tego nie robił a że mam ochotę i chcę pomóc to jest właśnie wolontariat i będę to robił z uśmiechem na ustach i będę zadowolony, będę to robił za darmo no ale wracając do tego treningu do tego spotkania cudowni ludzie z całego świata myślałem, że tylko z Europy ale okazało się, że byli Egipcjanie była Chinka, która nazywała się Xing Yong a przedstawiła się cześć, nazywał się Ewa Mówiła bardzo dobrą polszczyzną. Byli ludzie z całego kraju, wspaniali ludzie, mili, fajni. Poznałem niesamowitego człowieka, który 40 lat mieszkał w Danii, był kierowcą autobusu, był pilotem, był rezydentem różnych biur podróży, facet mówiący kilkoma językami. Bardzo zaawansowany wiekiem, może nie 90-letni, ale dobijający do 80. -tki. I powiedział, Łukasz, ja y, podczas olimpiady w Lillehammer miałem być wolontariuszem, no ale okazało się tak, że miałem jakieś tam inne sprawy. Teraz jest ostatni dzwonek dla mnie, żeby zostać wolontariuszem na takiej dużej imprezie. Dlatego to robię. I też nie robię tego y, dla pieniędzy. I patrząc na tego człowieka, pomyślałem sobie to jest naprawdę fajne. To jest naprawdę fajne, że ludzie chcą, że była ponad 20 tysięcy, było ponad 20 tysięcy kandydatów, żeby zostać wolontariuszami. E, że młodzi ludzie, no jednak nie myślą tylko o pieniądzach, ale też o tym, żeby w jakiś tam sposób dobrze się bawić, pomagać, promować Polskę. E, ja to będę robił i mam nadzieję, że też zostanie mi pozwolone e, to, bym ja w jakiś tam sposób relacjonował wam te Euro 2012 właśnie oczami e, zwykłego wolontariusza. E, no dobrze, jeśli będziecie na, na Euro 2012 w Warszawie, powiedzcie mi, e, może nawet gdzieś tam się spotkamy, pogadamy chwilkę, jeśli oczywiście będzie taka możliwość. E, no i chyba tyle w dzisiejszym podcaście. No, cieszę się, naprawdę się cieszę, że, że, że jest, siedzę znowu przed, przed komputerem, przed mikrofonem. Mam nadzieję, że wy też jakoś tam mniejszą lub większą przyjemność z tego macie. I tak jak mówiłem na początku dzisiejszego podcastu, proszę was o maile. Jeśli jest cokolwiek, co chcecie wiedzieć a propos Detroit, Stanów, czy czegokolwiek innego związanego właśnie z tymi miejscami, to serdecznie zapraszam i proszę o to, żebyście pisali do mnie maile. No i chyba tyle, już nie będziemy przedłużać. Bawcie się dobrze, miłego tygodnia. Do następnego razu, trzymajcie się, hej! Podcast Polskie Detroit od ponad pięciu lat w Twoich słuchawkach.